Naszych bogatych doświadczeń możemy wam przekazać niewiele. No, tyle, ile możemy. Zacznijmy od początku. Słyszymy ślinianki. 5 Mlaszczemy. Dobra.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 Chcemy także umożliwić na głosowanie na typy tygodnia i miesiąca, chcemy dodać możliwość komentowania, stworzyć wersję mobilną serwisu oraz aplikację na Androida, idąc powiedzmy z duchem czasu. Po tej krótkiej samochwałce, po takim wstępie proponuję przejść do omawiania tego, co wydarzyło się, co okazało się na polskim rynku podcastowym w piątym tygodniu 2013 roku.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 Natomiast mogę powiedzieć, że jest to takie omówienie, moja refleksja po artykule w Gazecie Prawnej, krótkim takim artykule. A dowiecie się, jak zostać złodziejem z tego odcinka, jak zostać złodziejem, chcąc podładować własną kamerę wideo. Kolejnym podcastem z piątku jest podcast prosty, tytuł odcinka Egzorcyzmy i Annelise Michel o demonach, Annelise Michel o pętaniach i egzorcyzmach. Kolejny podcast...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 Skakujemy teraz do niedzieli, 27 stycznia. Jako pierwszy podcast pojawia się tutaj Masa Kultury, odcinek 29, tytuł to D. Na początku panowie mówią o polskiej seksaferze z drugimi prostytutkami i znanymi postaciami w roli głównej. Czy w związku z tą sprawą będzie również przesłuchiwany polski broger i podcaster Szymon A? Bardzo jest to możliwe. Następnie mowa o filmie Quentina Tarantino pod tytułem Jungle. No, Czy mamy szansę na to, że polski podcasting zaistnieje dzięki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 nie, przepraszam, Radio 9 Lubin audycja 194 o handlu w internecie i to właściwie całość sprowadza się do wyjaśnienia co to jest Allegro, Ebay, Amazon, PayU i karta kredytowa także jeżeli ktoś nigdy nie ma styczności z internetem albo no, z takimi serwisami to to będzie podcast raczej dla niego, sam to bardziej bym powiedział takie podstawy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 Dzień dobry. Dziś odcinek będzie o wielu rzeczach. Niektóre będą ważne, inne mniej. Yy, inne mniej, tak? Dziękuję. Ola <śpiewa> skwara. O, i to jest dobre miejsce. na próbę generalną. Czesiu, ładuj w komputer. <śpiewa> Ale jeb...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 też pracokupcy, o tym jak się rozlicza ze swoimi współpracownikami i jaka strategia według niego jest opłacalna na dłuższą metę, Strat strategia zatrudnienia, jeżeli chce się zbudować firmę i nie upać Kolejny podcast konserwa, konserwa oburzona na kapitalizm. Mamy tutaj gościa Witold Szpiczyński z klubu GP, czyli Gazety Polskiej mówi o akcji Podził się książką z Polakami w Lwowie i drugim gościem jest Wojtek Urbański wróg kapitalizmu opowiada o ruchu Occupy. Jest od rewolucji na Islandii i o organizowaniu akcji,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 Następny podcast Radio SK Radio SK 03 Blok roku 2012 W krótkim podcaście Skóra i Mando kontynuują rekrutację rewolwerowców, w którym jest straszne zjawisko zwane Pulsem i którzy nie lękają się używać swoich komórek w słusznym celu. Tematem odcinka jest ponownie konkurs na Blok roku 2012 o czym już tutaj wcześniej mówiliśmy Jeśli chcecie się przekonać, czy Mando stracił głos i kto odwiedził Skórę, posłuchajcie bonusowego odcinka Następny podcast Odwyk pod tytułem Święte Obrazy jest tu trochę mowy o problemie obrazów do modlenia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 Obok Kolejny podcast Gniazdo do światłów ze światła w mrok. Uwagi na temat dwóch wydanych w Polsce powieści Andrzeja Diakowa. Do światła i w mrok zawiera trochę spoilerów.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 Korzystacie do ściągania podcastów poprzez kanał RSS. Następnie teoria chaosu pod tytułem Gdzie pojechać, aby dotknąć rzeczy nie z tego świata? Dowiecie się, jakie miejsca na świecie kryją olbrzymie i nieodkryte tajemnice, dlaczego nikt z oficjalnej nauki ich nie bada. Do tego propozycja wspólnej wyprawy do rozważenia. Nasza piegodniówka.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 Arek Trendowski nie spoczywa na laurach i wita nas na lotnisku. Tak, to jest kolejny odcinek Sagi Rodu Trendowskich, czyli Rusza się Bruno. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale wielu polskich podcasterów ostatnio wymigrował do Anglii. Na przykład Martin, Pichont, na przykład podcastingu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 Następnie nadgryzieni odcinek 112, trzy słowa do prowadzącego. Przede wszystkim temat iPada o pojemności 128 GB. Następnie kolejny odcinek, kolejny podcast, Papa Cafe, tytuł Przegadane. Jak w tytule, po prostu takie fajne fajne mówienie Łukasza, to jest również, można powiedzieć, stary wyjadacz podcastowy. Papa mówi m.in. o tym, jak walczy z infekcją gardła, o tym, że zamiast ranu pije jakieś omega-3, coś takiego...